Rozdział trzynasty Marwin człapał korytarzem, biadoląc bez ustanku. Na dodatek okropnie mnie boli we wszystkich diodach z dołu po lewej stronie. Nie mów, mruknął Artur. Naprawdę? O tak, jęknął Marwin. Prosiłem o wymianę, ale nikt nigdy nie słucha. No, wyobrażam sobie. Ford wydawał z siebie nieokreślone pogwizdywania i pomruki. — Rany, rany, rany! — powtarzał sam do siebie. — Za fot Bibelbrox! Nagle Marvin zatrzymał się i podniósł rękę. — Wiecie oczywiście, co się teraz stało. — Nie, co? — spytał Artur, choć nie chciał wiedzieć. — Doszliśmy do kolejnych drzwi. W korytarza wpuszczone były przesuwne drzwi. Marwin lustrował je podejrzliwie. – No co jest? – niecierpliwił się Ford. – Nie idziemy dalej? – nie idziemy dalej? – przedrzeźnił go Marvin. – Idziemy. To wejście do centrali dowodzenia. Kazano mi przyprowadzić was do centrali dowodzenia. Nie zdziwi mnie, jeśli okaże się, że to najpoważniejsze zadanie, jakie zostanie dziś postawione mojemu wielkiemu umysłowi. Powoli i z bezbrzeżną odrazą podszedł do drzwi, niczym myśliwy, podkradający się do ofiary. Nagle drzwi się odsunęły. Bardzo dziękuję, że zechciał pan uszczęśliwić zwykłe drzwi, powiedziały. W głębiach klatki piersiowej Marwina zgrzytnęły koła zębate. Dziwne, rzekł grobowym głosem. Zawsze, gdy się sądzi, że niemożliwe, by życie mogło być gorsze, nagle się pogarsza. Przelazł ciężko przez wejście. Ford i Artur osłupiali, wpatrywali się jeden w drugiego. Wzruszyli ramionami. Usłyszeli głos Marwina. — Chyba chcieliście rozmawiać z obcymi — mówił. — Czy na ten czas mam usiąść w kącie i sobie pordzewieć, czy od razu się rozlecieć tu, gdzie stoję? — Ach, wprowadź ich, proszę, Marwin, powiedział inny głos. Artur spojrzał na Forda. Dziwne, ale jego przyjaciel się śmiał. — Co jest? — Cich — syknął Ford. — Chodź! Wszedł do centrali dowodzenia. Artur z obawą ruszył za nim i ku swemu zaskoczeniu zobaczył mężczyznę, rozwalonego w fotelu z nogami na pulpicie sterowniczym, którego lewa ręka dłubała wykałaczką w zębach prawej głowy. Prawa głowa była całkowicie skoncentrowana na kosmetyce. Lewa powitała ich jednak szerokim, rozpromienionym, nonszalanckim uśmiechem. Liczba rzeczy, które Artur widział, ale nie mógł w nie uwierzyć, była znacząca. Na chwilę on nie miał. Dziwak ociężale pomachał Fordowi ręką na powitanie i z okropnie obłudnym luzem powiedział – Cześć, Ford. Jak leci? Heh, cieszę się, że wpadłeś. Ford nie dał się wyprowadzić z równowagi. – Zafod – wycedził. – Miło cię widzieć. Świetnie wyglądasz. Doskonale wyglądasz z dodatkową ręką. Fajny statek ukradłeś. Artur wytrzeszczył na niego oczy. Chcesz powiedzieć, że znasz tego gościa? Machnął wściekle palcem w kierunku Zafoda. Czy znam? Zawołał Ford. To jest... Urwał i zdecydował się dokonać prezentacji w odwrotnej kolejności. Zafod to mój przyjaciel Artur Dent. Uratowałem go, gdy jego planeta wyleciała w powietrze. Świetnie, skwitował to Zafot. Cześć, Artur, miło, że ci się udało. Teraz i prawa głowa popatrzyła obojętnie na Artura. Powiedziała cześć i dalej przyzwalała na to, by dłubać jej w zębach. A to, Arturze, mój daleki kuzyn Zafod znamy się, rzucił Artur szorstko. Gdybyś pędził autostradą na lewym pasie, wyprzedzając jeden za drugim ledwo jadące samochody i będąc tak naprawdę zadowolony z siebie, przez pomyłkę zmienił bieg z czwórki od razu na jedynkę zamiast na trójkę, w efekcie czego motor wyleciałby ci przez chłodnicę, prawdopodobnie byłbyś podobnie zbity z pantałyku jak Ford po usłyszeniu słów Artura. Eee, co proszę? Wyjąkał. Powiedziałem, że się znamy. Zafot podskoczył ze zdziwienia i ukłuł się wykałaczką w dziąsło. E, naprawdę? E. Ford rzucił Arturowi wściekłe spojrzenie. Teraz, gdy czuł, że znów jest na swoim terenie, nagle rozzłościło go, że wpakował sobie na kark tego prymitywa bez pojęcia, który o sprawach galaktyki wiedział tyle, co Komar z Ilford o życiu w Pekinie. Co to ma znaczyć znamy się? To jest Zafod Brox z z 5 Kapito? Nie jakiś przygłupi Martin Smith Scroydon. I co z tego? Rzucił Artur Lodowato. Znamy się, prawda? Zafod Bibblebrox? Czy mam raczej mówić Phil? Co? krzyknął Ford. Musiałby mi pan nieco odświeżyć pamięć. Zafod udawał głupka. Bardzo szybko zapominam rzadkie gatunki Było to na przyjęciu Naprawdę? Ha, wątpię Artur, opanuj się! zażądał Ford Artur nie dał zrobić z siebie idioty Na przyjęciu sześć miesięcy temu na ziemi, w Anglii Zafot potrząsnął lewą głową uśmiechając się z zaciśniętymi wargami W Londynie! upierał się Artur W Islington a, Zafod miał miny winowajcy, aha, o to przyjęcie chodzi. Wobec Forda było to nie fair. Patrzył raz na Artura, raz na Zafoda. Co? warknął w końcu. Nie chcesz, mam nadzieję, przez to powiedzieć, że byłeś na tej nędznej, małej planecie? Nie, oczywiście, że nie... Zawod robił dobrą minę do złej gry. No może wpadłem na chwilę, prawda, tak po drodze. Ale ja tam tkwiłem piętnaście lat! Przecież nie wiedziałem. A coś tam robił? No trochę się rozglądałem. Wiesz jak jest. Wparował nieproszony na prywatkę. Artur trząsł się z wściekłości. To był bal kostiumowy. Och, inaczej by się chyba nie dało, nie? Wtrącił Ford. Na tym balu, ciągnął uparcie Artur, była dziewczyna. Ach, co mi tam, teraz to i tak obojętne. Wszystko rozwiało się przecież jak dym. Cieszyłbym się, gdybyś wreszcie przestał stroić fochy z powodu tej planety, zmitygował go Ford. Kim była ta dama? O, nikim ważnym. W porządku, nie wychodziło mi z nią zbytnio, więc próbowałem cały wieczór. Ach, niech to szlak, po prostu coś w niej było. Była ładna, elegancka, do szaleństwa inteligentna. Właśnie udało mi się mieć ją trochę dla siebie i zaczynałem pogawędkę, gdy zjawił się, o, ten tu, twój przyjaciel, i nonszalancko zagaił. Hej, lalka, on cię nie nudzi? Pogadaj ze mną, jestem z innej planety. <gryw> Nigdy więcej jej nie widziałem. Zafot? wykrzyknął Ford. Tak jest. Artur wpatrywał się w Forda i próbował nie czuć się głupio. Miał tylko dwie ręce i jedną głowę i nazywał się Fil, ale. Musisz przyznać jednak, że pochodzi z innej planety. Włączyła się do rozmowy Trillian, wychodząc z zastojącej w głębi szafy. Uśmiechnęła się miło do Artura, co odczuł, jakby dostał toną cegieł, i wróciła do obserwacji instrumentów. Przez kilka sekund panowało milczenie. Potem z roztrzęsionej galarety, którą był mózg Artura. Wypełzło kilka słów. Trishia Macmillan? Co tu robisz? To samo, co ty. Złapałam okazję. Miałam inny wybór z doktoratami z matmy i astrofizyki? Heh. Mogłam wybrać kosmos albo stawa nieco poniedziałek w kolejce po zasiłek. Nieskończoność minus jeden, zaterkotał komputer. Nieprawdopodobieństwo osiągnięte. Zafot spojrzał na Forda. Potem na Artura, w końcu na Trillian. Trillian, czy coś takiego będzie się zawsze zdarzać przy używaniu napędu nieprawdopodobieństwa? spytał. Obawiam się, że to bardzo prawdopodobne. Odparła.